Dwa te obozy ostro atakowały wszechpolaków, łącząc się często w oskarżaniu ich o szowinizm, antysemityzm, nietolerancję względem Rusinów w Galicji i Litwinów w zaborze rosyjskim. Zarzuty, które się stały monetą obiegową, jakkolwiek były tylko skarykaturowaniem stanowiska demokracji narodowej, wywieszającej zasadę, że naród musi budować swą przyszłość na swej własnej sile, że ma obowiązek wszędzie bronić swego interesu i swej godności, że tam, gdzie jest w mniejszości, jak na Litwie i Rusi, nie wolno mu się ze swych stanowisk wycofać, że na swoim gruncie rdzennej Polski musi wymagać od obcych żywiołów, jak na przykład Żydów, żeby się nie przeciwstawiali jego interesom w swych dążeniach politycznych i nie pomagali wrogom do zniszczenia bytu narodowego Polski. Wobec tych zarzutów i tych napaści, które niejednokrotnie spadały naraz ze wszystkich stron, przy faktycznej koalicji wszystkich grup przeciw Wszechpolakom, obóz demokratyczno-narodowy nie pozwolił się zepchnąć na stanowisko obronne, ale sam atakował. Krytykował stanowisko przeciwników, drwił z nich, dowodził jednym, że naród uległy i pokorny prędzej czy później musi być zniszczony, że uległością swą sam do tego dopomoże, innym zaś, że ponad interesami poszczególnych klas społecznych góruje interes narodu jako całości. Ośmieszał wreszcie program powstańczy romantyków socjalistycznych, wykazując jego naiwność. W przeciwstawieniu do polityki klas społecznych, jak określił politykę nie tylko socjalistów, ale i ugodowców, wywiesił on zasadę polityki narodowej, obejmującej interesy narodu jako całości. Wskazując, że głównym interesem narodu w dobie obecnej jest podźwignięcie ekonomiczne i kulturalne warstw ludowych, włościańskiej i robotniczej oraz ich uruchomienie polityczne że około tego programu winni się skupić wszyscy ludzie miłujący ojczyznę. Bez względu na to, do jakich warstw należą. Istotnie też w szeregach demokracji narodowej zaczęli się skupiać przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, od Włościan i robotników do większych posiadaczy rolnych i nawet w nielicznych jednostkach arystokracji. Od roku 1900 Wpływ demokracji narodowej daje się czuć we wszystkich dzielnicach polskich i szybko już rośnie. Około roku 1903 zaczyna jej kierunek odnosić jedno po drugim zwycięstwo polityczne, stwierdzające zwrot zasadniczy w polityce polskiej. W przedostatnich wyborach do parlamentu niemieckiego demokracja narodowa postawiła zasadę reprezentacji Górnego Śląska przez posłów polskich. Wchodzących do koła polskiego przeciw żywiołom ugodowym bojącym się zerwania z niemiecko-katolickim centrum i przeciw socjalistom dążącym do opanowania fabryczno-górniczych okręgów zasada ta zwyciężyła Śląsk wybrał dwóch posłów którzy weszli do koła polskiego a obecnie liczba ich wzrosła do pięciu w rezultacie koło polskie w berlinie reprezentujące przedtem tylko Ziemie historycznej Polski, Poznańskie, Prusy Zachodnie i warmie, stało się reprezentacją wszystkich Polaków pod panowaniem pruskim. Gdy w Austrii rząd Kerbera, prowadząc układy z Rusinami poza plecami Polaków, przyrzeka im założenie nowego gimnazjum ruskiego w Stanisławowie i wprowadza odpowiednią pozycję do budżetu, naruszając w ten sposób prawa Sejmu, do którego decyzja w tej sprawie należy, i gdy w następstwie rząd i nawet korona wywierają nacisk na sfery wpływowe w Galicji, by pożądaną uchwałę w Sejmie przeprowadzić, obóz demokratyczno-narodowy rozwinął agitację w duchu przeciwnym. Nie wystąpił on w zasadzie przeciw zakładaniu gimnazjów ruskich, ale przeciw uległości dla rządu i dobrowolnemu ograniczaniu praw Sejmu. Po zaciętej kampanii przeciw żywiołom konserwatywnym, niechcącym się narazić rządowi i koronie oraz stronnictwom radykalno-socjalistycznym, stającym po stronie Rusinów, stanowisko demokracji narodowej zwyciężyło. Sejm projekt rządowy odrzucił. Tym sposobem, na gruncie tej pozornie drobnej sprawy, dał się czuć silny wpływ nowego ruchu w kraju rządów konserwatywno-szlacheckich, o Wiedeń opartych, wpływ znamionujący zwrot w stanowisku kraju wobec rządu. Wreszcie na głównym punkcie działalności demokracji narodowej, w Królestwie Polskim, gdzie działalność ta przy istniejących warunkach miała głównie znaczenie polityczno-wychowawcze, przyszła sposobność do osiągnięcia powodzenia w jawnej walce z rządem. Kiedy polityka rządu pruskiego, awansująca się coraz bardziej w zajadłości przeciw Polakom, doprowadziła do skandalicznych, głośnych w całym cywilizowanym świecie wypadków we Wrześni, gdzie dzieci w szkole katowano za to, że się nie chciały modlić po niemiecku, prasa rosyjska, nawet blisko rządu stojąca, wyraziła swoje współczucie Polakom. Poszła ona tak daleko, że uznała za barbarzyństwo narzucanie obcego języka w dziedzinie religii. Zapominając, że w samym Królestwie Polskim, nie mówiąc o Litwie i Rusi, gdzie język polski we wszystkich szkołach z nauki religii został usunięty, jest dziewięć szkół średnich, w których młodzież polska zmuszona jest pobierać naukę religii po rosyjsku. Zamknęła na to oczy i prasa ugodowa polska, która z wypadków wrzesińskich chciała uczynić źródło zbliżenia do Rosji i szukania oparcia w jej rządzie. Wtedy młodzież w pomienionych dziewięciu szkołach królestwa odmówiła uczenia się religii po rosyjsku, a pod wpływem obozu demokratyczno-narodowego opinia rodziców i całego społeczeństwa tak wystąpiła solidarnie, że wśród duchowieństwa katolickiego nie znaleźli się ludzie, którzy by nadal chcieli katechizować po rosyjsku i wykłady religii zostały przerwane. Należało w tej sprawie zwalczyć ugodowców, którzy dowodzili, że drogą takiej walki nic zrobić nie można, prócz ściągnięcia represji rządu, i socjalistów, którzy z tej sprawy chcieli skorzystać dla swoich celów i wywołać zaburzenia we wszystkich szkołach w kraju rząd przez pół roku się opierał dużym wynagrodzeniem chciał zjednać poszczególnych duchownych do wykładu rosyjskiego gdy skutku wszakże nie osiągnął ustąpił i we wszystkich szkołach Królestwa Polskiego polski wykład religii katolickiej został przywrócony z powyższego widać, jak wielkim złudzeniem jest przekonanie niektórych rosyjskich mężów stanu, że Polacy dopiero pod wpływem klęsk wojennych Rosji i osłabienia rządu na wewnątrz zaczęli ostrzej występować przeciw polityce rządowej. Władzom administracyjnym w Królestwie wiadomo dobrze, że stanowisko społeczeństwa polskiego wobec rządu zaostrzało się od lat kilkunastu, o czym zresztą świadczy rosnąca nieustannie liczba procesów politycznych że od roku 1900 zaczęła się radykalnie zmieniać postawa włościan wobec władz rządowych w gminach. Stopniowe zaostrzanie się stosunku społeczeństwa polskiego do rządu nie było wywołane żadnymi wypadkami zewnętrznymi, ale było wynikiem jego ewolucji wewnętrznej. Tak biernie znosić barbarzyński i, dodajmy, bezsensowny ucisk mogło tylko społeczeństwo chore, pogrążone w nienormalny stan psychiczny klęską roku 1864. Sterroryzowane, upadłe na duchu, pozbawione woli i energii. Okres ten musiał minąć. Nowe siły narodowe musiały narosnąć. Musiała wrócić wiara w siebie, poczucie swego prawa i energia w jego obronie. Złudzeniem też jest, że dziś można to społeczeństwo... Czemkolwiek steroryzować, zmusić do nawrócenia na drogę biernej uległości. Jeżeli w okresie strasznego ucisku czuło się ono coraz bardziej zdolnym do walki o swoje prawa, to tem bardziej teraz nic w niem tego poczucia nie zabije.